Yo. Eh. Yo. Ja, ja. So, jenski, yo. Jenski, yo, yo, Tak, Są ciężkie tak. Są ciężkie tak. yo. Um. Yo. Tak, tak. Tak, tak. Tak, i to jak dziś, ja. Chciałem super furę, jo ja, ja, ja. Infernus i LG ja. Teraz jestem stary, jo ja. Chcemy super furę, jo ja. Dzwonię do starego, jo ja. Coś się wykombinuje, powiedział Mi się też wykombinowało, jo ja. To Regina, synu, synu, Wiesz co chcesz, esz Ej, jo, jo, ej, ej Był chlebaty, jo, dzwonię do mamusi, ej, jo Mamo, mamo, hej, hej! Co tam u Ciebie kochana? Mamusiu, chciałbym Ci pomóc, nie tylko tobie. Ej, hej, jo! Poczuć cię, jak święty Mikołaj, się to Mikołaj. Wyzdawać dzieciom biednym i bogatym, jo Zawsze chciałem mam pomagać. Nie doceniałem mojego papa. Yo. Nie doceniałem ojca. A co się okazuje, ją, że jestem pochowany, ją Już po nim ani śladu, ey. Niedoceniany starzec, a Teraz siedzi w niebie, patrzy na mnie Już dumny, ej Jest Chyba dumny jest ze mnie, ją Mam taką nadzieję, jo, Może mi zobaczył, ją. Jeśli to słyszysz, tato, tato To, to, to Przepraszam ciebie Mojego tatę, jo, Bardzo się rano, ją Byłem chyba, jołem do mamusi, ej, mamo, mamo, hej, co tam u ciebie kochana mamusiu? chciałbym Ci pomóc nie? tylko tobie, ej, poczuć się cięty, jo, święty, święty, Mikołaj koł, hajzi dzieciom, ej, biednym bogatym, jo, jo, chciałem zawsze wam pomagać, jo nie doceniałem nigdy, nie, nie, nie doceniałem mojego ojca Ja byłem młody hej, byłem spoko hej Teraz jestem nudny stary zion yo yo, yo yo yo yo yo yo Kiedyś ujo, ja ją teraz nie mam nikogo ja ujo, na psy tak jak on Tak jak on on Jackson, ja Michael ja Michael Michael yo Michael Jackson yo Yo yo yo yo yo, yo. Mamo, mamo, mamo, hej, co tam u ciebie, kochana mamusiu, chciałbym ci pomóc, nie tylko tobie, ej, hey, poczucie ja święty, święty, jo, święty Mikołaj, hej, rozdawać chari z dzieciom, ej, hey, biednym, bogatym, jo, hej, chciałem zawsze wam pomagać, jo, nie doceniałem mego ojca, jo, mego ojca, mego